Teraz wtedy tylko i dla dla jasności. dla jasności. wtedy Działu Spomnę, dla Działu Spomnę, się powiedz Szczerze, nie może patrzeć na twy pysk By powiedzieć jak jest, ale słyszę już pisk Posłuchaj w armazonie, to początek nie koniec Tego co mogę udowodnić ci prawdziwym słowem Mary głupia pipa, była w stanie se poradzić Jak już miała se poradzić, to przyszło jej sadzić. Głupia pipa Mary, w gronie walisz Mary Pipa kupia Mary, nie wie gdzie jej maniery O tak, daj ci znak Jak już będziesz znów gotów, Marych powiedz mi tak Obydwoje wiemy, że tylko ciebie trafiasz tak Obydwoje wiemy, że nie potrafisz wergrać. Amazon jeszcze nie minął, ale chuj Nie minie to chuj, ale tylko w twój rej. Nie jestem zawisty, więc życie ci, że żyj Żyj, baw się, lecz pamiętaj mnie, Fagasie Życie jest długie i tak będzie co ma stać się Nauczył mnie, żeby nigdy kondonów nie bać się Więc ma Wy dwóch wiemy co jest, sobie więc Zlec się Fagasie, słyszysz mnie? Eee. czy tracisz zasięg Fagasie, powiedz Czy już straciłeś Powiedzial ci raz, to nie w sumie nawet mały hit W sumie tylko dzięki tobie zrobiłem kozak beat W sumie tylko dzięki tobie mam tu nowy fajny beat Chciałem zrobić mi za uszami Ale kto ma za uszami my już wiemy sami ty i ja Sam na sam Człowiek si do ciebie mam, Mam tu ostatni knockout Knockout Na każdy sposób Słyszysz mnie Tracisz za się. Powiedz, czy już straciłeś zasięg?